Dam ci te wszystkie moc i sławę ich, bo mi jest dana, a komu chce, dawam ją. A tak, jeśli się ukłonisz przede mną, będzie wszystko twoje. A odpowiadając, Jezus rzekł mu, pójdź precz ode mnie, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz. Potem wiódł go do Jeruzalemu i postawił go na ganku kościelnym i rzekł mu: Jeźliś jest syn Boży, spuść się stąd na dół. Albowiem napisano, że aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli, a że cię na rękach nosić będą, byś znać, nie obraził o kamień nogi twojej.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 i był sławiony od wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do burznicy i wstał, aby czytał. I podano mu księgi Izajasza proroka, a otworzywszy księgi, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną. Przeto mnie pomazał, abym opowiadał ewangelią ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok pański przyjemny. A zawarłszy księgę i oddawszy ją słudze, usiadł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 Wszakże żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Wtedy wszyscy w burznicy, gdy to słyszeli, napełnieni byli gniewem. A wstawszy wypchnęli go precz z miasta i wywiedli go na wierzch góry, na której miasto ich zbudowane było, aby go z niej na dół zrzucili. Ale on przeszedłszy przez pośrodek ich uszedł. I stąpił do kapernału miasta galilejskiego, aby tam je nauczał w sabaty. I zdumiewali się nad nauką jego, bo była mocna mowa jego. A w burznicy był człowiek, który miał ducha dyjabła nieczystego i zawołał głosem wielkim, mówiąc. Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński, przyszedłeś, abyś nas wytracił?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 I kazał w burznicach galilejskich.